Coś będziemy mówić, będziemy coś mówić, a co będziemy mówić? Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Serdecznie witamy w drugim odcinku traktującym o urodzinowych promocjach, czyli witamy w odcinku... O reklamach, o promocjach, o różnych takich i innych rzeczach. A dzisiejszy odcinek zaczął Jacek, który, którego kiedyś prosiłem, żeby nagrał mi kilka rzeczy. No i rzeczywiście nagrał, ale zapomniał wyłączyć radio w kuchni. <śmiech> I wszystko się nagrało. E, może nie wszystko, ale tak połowa promocji była szlak trafił, bo było radio w kuchni coś takiego i, i no. Ale udało się trochę uratować W każdym razie witam was serdecznie I dzisiaj drugi odcineczek I przeskakujemy od razu do 2008 roku Bo skończyliśmy na 2007 I tutaj już pewnie te ostatnie lata Już nie będą tak do końca fantastyczne promosy Ale na pewno troszkę kwiatków mam dla was Troszeczkę różnych ciekawych rzeczy no i po Jacku mm, mamy kilka fajnych promosów, które nagrał nam Tomek Kęcki z podcastu Lubię Kiedy Pada. Tomek niestety odszedł śmiercią tragiczną jakiś czas temu, ale promocy nagrał. Zresztą mam... jakby to powiedzieć, mam... Jak to się mówi, jak to się mówi, jak to się mówi. Mam przyjemność, miałem przyjemność być Ojcem Chrzestnym w podcastu, nie tylko lubię kiedy pada, bo Tomek, że tak w zasadzie mnie osobiście się pytał, jak to wszystko zaczynać, jak w ogóle i te sprawy, więc, więc. To jest jeden z tych podcasterów, który właśnie dzięki mnie gdzieś tam troszeczkę i gosi samości, bo w zasadzie obydwojgu nam Tomek zawdzięczał to, że zaczął nagrywać. Więc, więc oprócz bycia ojcem chrzestnym, Tomek nagrał kilka promosów i posłuchajmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć ich mamy. No i potem, potem będziemy lecieć dalej. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Podcast nie tylko dla orłów. Przed wysłuchaniem przeczytaj załączoną ulotkę. Świetny, zabawny, humorystyczny informacyjny podcast nie tylko dla orłów. Słuchasz się podcastu nie tylko dla orłów? To mówiłem ja, Tomek, z podcastu Lubię Kiedy Pada. Tak, to był Tomek z podcastu Lubię Kiedy Pada. Podcasty Lubię Kiedy Pada dalej są dostępne. Ja gdzieś tam opłacam serwer i Tomek jest wiecznie żywy. A my lecimy dalej. I cóż... Było troszkę kwiatków w podcastowaniu moim, w robieniu promosów, było troszeczkę dziwnych promosów i teraz właśnie jeden taki dziwny wam zaprezentuję, to był rok 2008 i miałem wtedy, jakby to powiedzieć, jazdę na Czesia. Pamiętacie czterech urwisów i jeden z nich był Czesio i jakoś takoś to wszystko wyszło, że popełniłem właśnie taki.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 Kasia lubi słuchać! Kasia ma iPoda! Kasia lubi! Jak nie pada! Kasia lubi Łukasza! Mogę cię nagrać? Oj, wypaścimy sprzęt cichu! To jest piękne! To tyle! Kasia lubi baczka! ba ba ra ba Ale masz głupi głos! Dobrze, dziękujemy bardzo. To był Czesiu, dziękujemy. Zapraszamy na nową edycję podcastu. Nie, tylko do Już, już. Działamy! Chciałbym się teraz usłyszeć w Ty! To mnie gdzie Czesiu nagra? Dostał dyktatum od tego psychiatrologa. Czesiu, nagrasz mnie? Do widzenia! Aleluja! To pałacz Czesio, drzwi. bez. Tak, zacząłem dość ostro dzisiaj, czyli od Jacka i potem Tomek i Czesio, ale w zasadzie nie powiedziałem wam, że słuchajcie podcastu nie tylko dla orów, to już 10 lat dla was nadajemy. Moja skromna osoba od samego początku odcinków prawie 530, dzisiaj 529 odcinek. I cóż, y, przypominam o konferencji, posłuchajcie sobie promosa, jeśli nie słyszeliście promocja promocja, promos e, konferencji, która odbędzie się 21 listopada w Warszawie i jeśli ktoś by chciał zobaczyć moją wstrętną gębę, albo coś w tym stylu, albo po prostu spotkać się z podcasterami i różnymi innymi takimi e, dziwnymi ludźmi, bo tam będą nie tylko podcasterzy, ale różni inni nadawacze i ważne osoby, mniej i bardziej. E, planuję nagrać podcast, mówiąc szczerze, już nawet mam pomysł, jak to zrobić, troszeczkę zawłaszczyć prezonach na... Na, na swój cel, ale to na razie nic wam nie powiem. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. W każdym razie e, zapraszam was na tą imprezę i zaraz posłuchamy sobie promoska e, tej, tej imprezki. A tak w ogóle chciałem wam powiedzieć, że robienie promosów to była fajna rzecz, bo dzisiaj w planie mam troszeczkę promosów, które robiłem ja dla innych. Po poprzednim odcinku w zasadzie większość promosów to była moja ludzie dla mnie nagrywali. Czasami były to podcasty, a czasami nagrywali dla mnie słuchacze, tak jak Piotr z Krakowa i dużo fajnych rzeczy się działo. Ale, ale w tym odcinku troszeczkę będzie minimalnie inaczej. Będzie teraz takie wejście właśnie po promosie konferencji Podcaster o tym, jak to robiliśmy podcasty, jak to robiliśmy promosy. Przecież ile dla nas można mówić, jak robiliśmy promosy dla innych podcasterów zatem, zatem Lecimy z promosem dla Polcastera i wracamy Wracamy za chwilę. Polcaster 2015 podcaster 2015 Polkaster 2015 Spotkają się Podcasterzy, podcasterki Słuchacze, słuchaczki i media Sobota, 21 listopada w Warszawie. Tutaj spotkasz twórców Twoich ulubionych podcastów. Promuj z nami podcasting w Polsce. Zarejestruj się na stronie www.polcaster.pl. Zapraszamy. Musisz być koniecznie. Wejdź na stronę www.polcaster.pl. Sprawdź, jak wiele wszyscy możemy zyskać dzięki konferencji Polcaster. Spotkaj się z nami 21 listopada w Warszawie. Zapraszamy. Polcaster 2015. Polcaster 2015 podcaster 2015. Polcaster 2015 polcaster 2015 tak, przed chwilą promos spotkania podcaster za kilka dni pod koniec listopada 2012. Nie 15? Jak nie 12. Patrzę tutaj na daty promosów, dlatego mi się po, po zajączkowało. Ale wracam do tego, co było wcześniej, czyli Czesiu. Naprawdę musiałem mieć nieźle pojechane, żeby coś takiego zrobić. Było, było ostro, było ostro, żeby udawać Czesia. Naprawdę musiałem chyba coś wypić albo coś wypalić, bo na trześć tego na pewno, na pewno nie wymyśliłem, a już na pewno nie zmontowałem. W każdym razie. Tak to było. No i cóż, lecimy i wracamy do tego, co powiedziałem wam, czyli promosy dla kogoś innego, które robiłem i zapraszam was na taki mały miks, zapraszam was na mały miks, prawie 4 minutowy promosów dla subiektywnego podcastu sportowego, dla podcastu 420, Roberta Kamaszyna i chyba tam będzie gdzieś też Lubicast albo, albo coś takiego. E, w ogóle przepraszam Was dzisiaj za mój głos, mam gorączkę i mam chrypę i jakaś taka grypa mnie dopadła jesienna i, i w ogóle, no, niektórzy mówią, niektórzy które dziewczyny mówią, że to jest bardzo kuszący głos, taki głęboki, męski, fajny i w ogóle fajnie się to słucha. Takie basy naturalne, no ale nie mogę wyciągać wyższych dźwięków i kaszle co chwilę, na szczęście te kaszle, kasz, kaszelki wy, wycinam. Ale pozdrawiam wszystkie dziewczyny, pozdrawiam e, przeuroczą Magdalenę, pozdrawiam przeuroczą Alicję, pozdrawiam przeuroczą... Em, nie, nie mogę innej dziewczyn pozdrawiać, bo to jedyna dwie dziewczyny w moim życiu i więcej nie mogę pozdrawiać. No więc. Ale tam jeszcze ten. Basię i Natalię. O, o! O ja mogę, ja mogę. Więc.. Więc tak, to jest. I Eweliny też pozdrawiam. Ewelina pewnie słucha. Ona ma problemy w małżeństwie, więc ja może posłucha jakichś głupich gu, yy, promosów z Czesiem, to może chociaż jej się usta yy, rozweselą albo twarz rozweseli. No nie wiem, co się robi, jak się słucha głupich promosów. W każdym razie yy, bardzo pozdrawiam wszystkie dziewczyny. No i też takie spóźnione urodzino, urodzinowe życzenia dla Paweła Prokopolicza, yy, bo to już... Yy, poważna zmiana kodu, czwórka z przodu już tam nawet więcej, ale pozdrawiam Pawła bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No i Paweł był jednym z takich ludzi, którzy wrócimy do tego później, ale był jednym z takich ludzi, którzy w momencie, kiedy trochę ten mój podcasting przy, przy jakby to powiedzieć przysypał nie innymi słowy się wyrażę, innymi, kiedy trochę mi się odechciało, kiedy te nasze wszystkie takie wojenki, gierki podcastowe przybiły mnie troszeczkę. Paweł nagrał coś fajnego, właśnie o tym chciałem wam powiedzieć, że to wrócimy do tego za chwilę. Paweł nagrał coś fajnego, ale to będzie, będzie dopiero po tych promoskach na 420 dla subiektywnego podcastu sportowego i dla Lubikastu i naprawdę Pawłowi dziękuję, bo nagrał taki malutki odcinek nazywał się chyba Filip Wróć albo coś takiego I, i było to bardzo fajne, bardzo takie motywujące, no bo promosy właśnie robiło się dla ludzi, których się lubiło promosy się otrzymywało od ludzi którzy Ciebie lubili i to wszystko takie było właśnie zazębiające się i, i ludzie, którzy na przykład nie wiem, po prostu chcieli jakoś mi wynagrodzić, czasem pewne rzeczy powiedzieli, Filip nagram ci promosa, albo ja też mówię kurde, nie masz promosa, to ci nagram i to wszystko się tak fajnie przeplatało, to wszystko fajnie się tak łączyło i nagrywaliśmy sobie promosy. Ja na przykład też zrobiłem może nie promosa takiego stricte w nazwie, tylko na przykład zrobiłem początek, taką można powiedzieć czołówkę dla właśnie podcastu Pawła Prokopowicza. Nazywał się Wysokogórska, Wysokogórska Basa Okrętów Podwodnych. Coś takiego. Nie było to jakiś majstersztyk, ale pamiętam, bardzo trudno było mi znaleźć bardzo trudno mi było znaleźć e, słowa. Wycokogórska baza okrętów podwodnych i, i gdzieś to tam poznajdywałem, połączyłem. Nie wyszło to jakoś super fajnie, ale Paweł był zadowolony. W każdym razie w każdym razie mówię o tym, że wspieraliśmy się, dużo rzeczy robiliśmy razem, dużo rzeczy się przeplatało. I właśnie jedną z takich rzeczy... Był podcast Pawła, który gdzieś tam w którymś momencie się pojawił i powiedział, żebym wrócił do żywych, żebym zaczął nagrywać, żebym zaczął po prostu być normalnym podcasterem, a nie mieć tam fochów albo coś takiego. Chociaż to nie były fochy, tylko najzwyczajniej nie odechciało mi się, bo gdzieś tam mieliśmy już przepięcia nasze. W naszej grupie i tak to było. No to cóż, yy, wspomniane promosy dla subiektywnego podcastu sportowego, dla Roberta Kamaszyna i dla Lubikastu. No a potem y, kawałeczek, nie wiem, czy cały mi się zmieści, bo to chyba jest długi, a może zobaczymy jakie tam, zaraz sprawdzę, jakie to jest długie yy, momencik, który nagrał mi Paweł. Czyli też taki montaż, można by powiedzieć takie ukryte promo, coś w tym yy, rodzaju. Zatem zapraszamy. 4 minuty promosów i potem kilka minutek od Pawła. A te na obiad, i wrócę do Was za jakieś 10 minut. Do usłyszenia i lecimy zaraz dalej. Wrócę, wrócę, wrócę. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla rów najlepszego, najsympatyczniejszego polskiego podcastu i w ogóle, e, no wiecie. W każdym razie y, wracam, Paweł, wszystkiego najlepszego. Chciałbym, żebyś wrócił do nagrywania, chociaż na chwilę, chociaż wiem, że rodzina, chociaż wiem, że żona, chociaż wiem, że te Fordy i to wszystko, ale mógłbyś co jakiś czas, jakiś raz na miesiąc odcinek nagrać, bo samosia nawet mówiła, że będzie nagrywać i wraca do tego, bo ją swędzą paluchy i, i ma wysypkę w gardle, więc będzie nagrywać. Zatem, e, no, jedziemy, jedziemy, bo już zapowiadam trzeci raz te promosy, więc e, odcinek, wejście w zasadzie teraz takie e, gościowskie, czyli to, co ja zrobiłem dla innych, a potem to, co inni zrobili dla mnie. Zatem, lecimy. Pokud aż oblačno. Pokut się niebe zatąhnie, dešť, się i hromovití, Zwłaszcza na zachodzie a na wschodzie. A nyni trochę libe z neudy. zaprasza na prognoze pogody, czyli pierwszy polski podcast z czeskiej republiki. Pierwszy polski podcast z czeskiej republiky. www.420.mypodcast.com Zaspy śnieżne staruszek to jest coś. Na każdym przejściu. Tak, na nowe zawody, prawda? Ulice są odśnieżane w ten sposób, że taka chałda śniegu znajduje się na przejściu. No i tam człowiek młody i sprawny to sobie poradzi, ale staruszki to. Bardzo to dobrze też robi. A, chyba się Żegnają się. Czy Rosłu został pobity? Father, father, podcast z České republiky. father, father, father, father, father,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 Dzień dobry, żegnają się Przemek Kondraciuk, Michał Zolona, i Marcin Magdziasz. i pies Kuterka. Ok, ja właśnie. Subiektywny podcast sportowy. Subiektywny podcast sportowy. Oki macie biegówki? dałyby się, no. No, Żeby się poruszać po mieście? Ty błyskotliwy jestem. No bo ja dzisiaj próbowałem samochód odkopać i yy, nijak mi nie wyszło. Dobry taki szutka słowna. Ciekawy, tak. Dobrze, czy coś jeszcze mamy? Nie, co już wypiliśmy. Woda też. Woda też Czas się kończyć, kończymy. będziemy kończyć. Powoli czas kończyć. Nie Zobaczmy. opowiem dowcipu. No tak bez, wiem, Subiektywny podcast sportowy. Oha lubi, szanuje jest się, nie dba, żartuje lubi, lubi, yy, stary podcast nowa nazwa, lubi cast. Eee, nie oszukujmy się i dobrze, że zaczęto mówić, tego brakowało przynajmniej, to już taki taki koniec Wesel, kliczkę, do uzem, nie wiesel, to na to! Krecik kibicem, czyli najnowsze wiadomości sportowe z Czeskiej Republiki, rwni polski, podcast z Czeskiej Republiki. www.420.mypodcast.com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 też nie, nie jestem do tego przekonany. Podcast był wielkości takiej bardzo słusznej. Filip! Tak, to, to jest. on jest winien wszystkiemu. Nie ma. Wejdziecie sobie i minutka dwie. E, bo jest domena nieprzedłużona, jest serwer nieprzedłużony, nikt nie wie co się dzieje z... Nie tylko dla orów. Stop, stop, stop, stop. Nie będziemy tego nam celebrować i robić wielkiego halo. Czy możesz nam zdradzić swoje plany podcastowe na najbliższą przyszłość?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 No to dobra, to przechodzimy do części, w której nagrywa Telefonem jest z może I ręki. z ręki, z nogi Tak zwany jest spod spotpa pachy. Nie będę tego kontynuował Halo, halo, halo Ja nie mówię na żywo, ja mówię staśmy. On no tak to mniej więcej wygląda Kończymy tak Filip, wróć. Nie wiem, może wróci? No wróć. Daj, głosa jakiegoś. stop! Jedna czwarta podcastu z nami. Witam Was ponownie. Witam Was ponownie, jak to, jak to Barman mówił. Witam Was ponownie. Nie, jak to było. No jakoś tak, ale głos Barmana jest włoski tego z montażu, który Pepe zrobił. Witam was ponownie. No że dzisiaj podcast, druga część podcastu nie tylko dla rów o promosach. Dzisiaj troszeczkę inaczej, słyszycie, nie jest tylko o mnie, nie jest jaki ja jestem fantastyczny, miły i w ogóle podszedłem do tematu troszeczkę inaczej, czyli troszeczkę ludzie dla mnie nagrywają, troszeczkę ja nagrywam, ale chciałbym wam powiedzieć o tych trzech promosach dla 420. I to była dla mnie fajna praca, fajna przygoda, bo miałem jakiś tam pomysł na to, żeby na początku troszeczkę Krecik się odezwał, no bo co może być bardziej czeskiego niż Krecik właśnie i tak sobie przesłuchałem chyba, nie wiem, przeglądałem z 30 co najmniej odcinków Krecika żeby gdzieś tam znaleźć jakieś radiowe konotacje albo coś takiego w jednym mi się udało, jak słyszeliście ale pamiętam, że to była bardzo, bardzo fajna sprawa. Troszkę tam może pokpiłem z tym panem, co na końcu mówił po angielsku WWW. Um, ale jakoś tak chciałem, żeby to było chyba międzynarodowo. E, trochę po polsku, trochę po angielsku, trochę po czesku. Więc, więc, więc tak to było. Ale pamiętam, że była fajna zabawa, fajny montaż i, i te podcasty też dla subiektywnego podcastu sportowego. Ja nie wiem, czy oni kiedyś to wy, wyemitowali, czy nie, ale też jakoś tak po prostu zrobiłem w wolnej chwili. I bardzo, bardzo Fajnie to wyszło, może nie tak jak z kryciekiem, ale było była to przyjemna praca. Wciąż jesteśmy w 2008 roku, ale żeby zakończyć ten rok, przeskakujemy w końcu na 2009 i przeskakujemy od razu do października. No i cóż, czwarte urodziny podcastu nie tylko dla Orów, i trzeba było to jakoś porządnie. E, chciałem powiedzieć, poświęcić, nie, nie poświęcić. E, e, Ucztować takiego słowa bym użył, i pamiętam, że znowu pomyślałem, żeby zrobić coś konkretnego: znowu zgłosić się do multifoniki i znowu moje teksty, mój jakby scenariusz, wszystko, wszystko moje. Oni tylko jakby to udźwiękowili. No i powstały chyba trzy promosy, aczkolwiek mam wrażenie, że chyba były cztery, ale nie do końca pamiętam. Puścimy wam trzy, bo tylko tyle znalazłem, ale tak mu nagrany. Jedynka, dwójka i trójka. Ale może, może, może rzeczywiście były trzy, aczkolwiek pamięć mnie zawodzi, no bo już w tym wieku wiecie, jak to jest. Zatem czwarta rocznica, czterolecie podcastu Nie Tylko dla ów, rok 2009. I pamiętam, że dużo radości i jakiegoś takiego fajnego myślenia było przy wymyślaniu tych podcastów, tych promosów, przepraszam, bo naprawdę były fajne. Nie używałem ich znowu za często, bo to były takie jakby docelowe promosy, tylko na te cztery na te czwarte urodziny, niestety jakoś tak, nie wiem, nie to, że nie pomyślałem, ale pomyślałem tylko wtedy, że na czwarte urodziny idealnie będą się nadawać, ale one nie są tak właśnie takie standardowe, że można by je puszczać co roku, albo co chwilę, co odcinek, ale są naprawdę jakościowo fantastyczne i treść jest też bardzo fajna i, i w ogóle jestem bardzo, bardzo dumny z tych trzech promosów, bo ja je wymyśliłem, ja je opisałem, ja, że tak powiem, zrobiłem prawie wszystko oprócz montażu dźwiękowego, no który koniec końców też był bardzo ważny. Zatem zapraszam Was na czwarte urodziny podcastu Nie Tylko dla Urów, rok 2009 i trzy promocy. Posłuchajmy. Wincenty Pstowski. Za co siedziecie? Za niewinność. Ile siedziecie? Cztery lata. Rozumiemy, tak. Jeszcze z wami, towarzyszu, nie skończyliśmy. Do zobaczenia za kolejne cztery latka. Następny! Podcast nie tylko dla Orłów. Cztery latka jak spłatka. Nie tylko dla Orłów .com.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 Prawda, że te trzy promosy są fantastyczne. Jedne z moich na najulubieńszych, jeśli nie najbardziej ulubione. Wiem, wiem. Na pewno Wam się podobały. Fajnie zrobione, fajnie wymyślone i śmieszne. A jeśli śmieszne, to musi być w podcaście nie tylko dla orów, bo to taki śmieszny polski podcast. Zatem lecimy, lecimy, lecimy. 30 minut za nami. Prujemy do przodu i cóż... Pamiętacie polski radio. Pamiętacie tą Polkę, Galopkę na samym początku. Pamiętacie Arga Trendowskiego. Na pewno, jeśli te wszystkie trzy rzeczy pamiętacie, to i na pewno spodoba Wam się to. Co jest tu gawarit Polskie Radio. Wysłyszacie Pierydaciu? Nie tylko dla Orły. Kawoszy polski rozchaz, poseł poża, nejen pro orli. Die este ponam żrontung. Wie jedu dulzentung, nicht nur fir diadla. La Radio Division Polonaise vous présente nos saliments pour les Eagles. This is the Polish Radio. You are listening to a program not only for the Eagles. Tu Polskie Radio. Retro Radio. Słuchacie audycji nie tylko dla Orłów. Tak, nie pamiętam, które to były urodziny podcastu. To był podcast chyba numer 435, czyli praca zbiorowa, ale nie do końca pamiętam. Może czwarte, może piąte, może szóste urodziny. Czwarte chyba nie. A wtedy jeszcze chyba się tak dobrze wszyscy nie lubili. To był 2011 rok, więc mógł być szósta albo siódma urodziny podcastu, nie tylko laureów. I pamiętam, że dostałem taki odcinek po prostu nagrany przez, pod, przez różnych podcasterów. Nawet góral mnie wkręcił, zadzwonił ze Stanów, jakieś pranie miał mi przywieźć, odebrać, coś wkręcił mnie w każdym razie strasznie. No ale jedną z rzeczy, która bardzo przykuła moją uwagę właśnie było, było to, co przed chwilą Arek nagrał specjalnie dla mnie, że, to, że tak powiem. Ale jak już mówiłem, bardzo dużo robiliśmy rzeczy. Przepraszam, tak coś mówiłem, ale bez kadyni weszła mi ząb. Nie mogę jej wyłuskać. W każdym razie robiliśmy dużo takich podcastów i promosów różnych. Chłopacy zrobili mi coś na urodziny. my zrobiliśmy komuś. Papa miał takie słuchowisko w firmach, gdzie był wielkim bonzem i trzymał łapę na kilku knajpach. Było dużo różnych fajnych rzeczy. A teraz cóż, wracamy trochę do podstaw, wracamy do tego co było najłatwiejsze, najszybsze i, i najprostsze, można powiedzieć, czyli, czyli ktoś dał głos, ktoś coś powiedział, a ja tam ewentualnie dołożę jakąś muzyczkę albo nie. W każdym razie zapraszam Was na taki mały miksik podcastów, Przemoż podcastów, co ja ciągle z tymi podcastami, mały miksik promosów Przemka Szczepaniuka, Roberta Kesslinga, Karoliny i Moniki, może jeszcze coś tam się innego znajdzie, a na sam koniec zapraszam Was na chyba trzy czy cztery promocy, które otrzymałem od Pawła Duraja. Paweł Duraja to jest, może już nie młody na rybek, ale to jest jedna z ostoi młodych podcastów autorskiego. Robi swój podcast, który się nazywa Inny Koncept. Paweł, jak już wspomniałem, jest jednym z niewielu podcasterów, który robi to samo co ja, czyli bawi się w podcast autorski. I kiedyś go poprosiłem, razem z Korasem. Korasa też za chwilę usłyszycie. Kiedyś go e, poprosiłem o to, żeby mi coś tam nagrał. Nagrali mi kilka promosów, ale nagrali mi też mini słuchowisko. Posłuchajcie tych promosów najpierw. Słuchamy podcastów nie, nie, tylko, nie tylko, tylko dla orłów. Podcastów. <laughs> jednego czy kilku? O, jednego ma jeden tylko. Ok, jeszcze raz. <laughs> Blondyna na to paliło. Ok. Tak miało być na święta. Okay. Was, yeah? oh. DJ. O. Oh. Słuchamy podcastu nie, nie tylko dla orłów. orłów. Chory? Posłuchaj nie tylko dla orłów. Nie, nie pomoże. Ale też nie zaszkodzi. Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orłów. Nie tylko dla sikorek, nie tylko dla wrubli, nie tylko dla Gołębi. Hej, hej, hej, hej. Nie daj się nabrać na podróbkę. Nie tylko dla Orłów. Czy mam powiedzieć tak? Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orłów.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 Słuchajcie. Możesz po angielsku, nie? Albo w po, po warszawsku. Nie umiem mówić po warszawsku. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla orłów. Tak jeszcze kusząco bardziej. No nie, zlituj tak, się. Zlituj się jak kusząco. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla orłów. Dziękuję. Ale nie śmiej się. No. Nie, jeszcze raz. Mhm. Jeszcze raz prostu wyluzuj się. Wyluzuj wy, wy, się. No. Nie patrz na nas w ogóle. No nie, nie, nie. Na rzekę no, nie se, patrz. Popatrz na rachunek. No to widziałam. Popatrz na rachunek, się uspokoisz. I ten. Po prostu. Słuchajcie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Witajcie. I Nie Tylko Dla Orłów słuchajcie. To mówiłem ja, Jorzyń z Basi. Siema Filip. Filip, nie słyszy mnie dziad jeden. No ale przynajmniej można posłuchać jego. Podcast Nie Tylko Dla Orłów. Drogi święty Mikołaju. Jestem już duża i wiem, że to nie taka prosta sprawa spełnić życzenia świąteczne dzieci z całego świata. Ale sądzę, że zasługuje na odrobinę uwagi. Proszę Cię więc o chłopaka, żeby miał pokaźną nagrywajkę, ładny głos i podcast choć w połowie tak ciekawy jak nie tylko dla orłów. Moja historia jest prosta i nikogo raczej nie zainteresuje. Miałam depresję nic mi się w życiu nie układało, piętrzące się problemy nie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 Skoro Filip Dawiński... Dawidziński. Dawidziński ma takie ciekawe Zacznij życie. Zacznij skoro, skoro. Skoro Filip Dawidziński ma takie ciekawe życie, niech ja będę miał chociaż ciekawą śmierć. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Tak, damskie głosy. Tego nam było w polskim podcastingu potrzeba, a niestety damskich głosów było mało. Słyszeliście kilka promosów, takich zwyczajnych, prostych, gadanych, tak by można powiedzieć, przez kobiety i było też, można usłyszeć przez chwilę, jedynie słuszną redaktorkę Ginger, tak, no bo przecież taki odcinek bez niej nie mógłby się odbyć. A dzisiaj, cóż, lecimy dalej, prawie 40 minut i podcast dzisiaj jest o promosach. Promosach dla nie tylko Laurów, od nie tylko Laurów, dla słuchaczy, od słuchaczy, dla podcasterów, od podcasterów. No i czas teraz na kawałeczek Na kawałeczek obiecanego słuchowiska Co lepszy moment Ogólnie chodzi o to, że miałem jakieś urodziny Chyba 3 lata temu Albo może dwa No i Paweł Duraj z Korasem Zrobili mi mini słuchowisko Bardzo fajne I przysłali, i w ogóle zapakowali I napisali No, wiecie uwielbienie słuchaczy nie zna granic i podcasterów, w każdym razie był to dla mnie niesamowity prezent ogólnie chodziło o to, że chłopacy znaleźli się w jakimś pokoju zamknięci, dywagowali z sobą, no i przechodzimy teraz do momentu kiedy mówią właśnie kilka miłych, sympatycznych pełnych uwielbienia słów o mnie, zatem posłuchajcie, posłuchajcie jak to jak to wyszło czas mijał powoli Zupełnie stracili rachubę czasu. Ile tam byli? Godziny? Dni? Od zaskoczenia przez przerażenie popadli w apatię. Co im pozostawało dalej? Pozostawało im szaleństwo. Bezsilna, destrukcyjna wściekłość. Podpieruj się do mnie! Ała! Co było na tej płycie? Nie pierdol, na pewno wiesz! Aaa! Odwal się puszczać! Skąd mam wiedzieć? Co ty mi udałeś! Dla ciebie była... W od Filipa przyszła. Coś na niej musiało być. Jakiś plik hipnotyzujący, czy coś. No to to jego wina w takim razie, nie moja. To było dla Ciebie. Skąd mam wiedzieć, że nie wymyśliłeś tego wszystkiego? To nie moja wina, jasne? Nie mam pojęcia co tam było. Nie wiem nawet czy to w ogóle ta płyta. Wkurzasz mnie, wiesz? <głosy> nawzajem podcast o sieniu boleści, dużo gada, co by to nie chciał, a nic nie nagrywa. Siedzi tylko na dupie u siebie, nawet na piwo nie wpadnie. Ta, a ty że niby co? To chciałeś jasznie je w towarzystwie poobracać? Nagrał parę rzeczy, przykleił się do mnie, a teraz ściągnął pieprzoną płytę od gościa, co chce nas zabić. Ehm, myślę, że lepiej go znasz. W końcu gadałeś kiedyś tam wcześniej z Dawidzińskim? Nie przyszła ci na myśl, że to psychol? Ślęczy całymi dniami nad montażem, wymyśla miliard magazynów, serwisów, włączyć się chce, współpracować, integrować, a jak tylko coś yy, nie tak, ktoś coś mu powie, to jak, tak jak on uważa, od razu focha strzela. No i w końcu do reszty mu odwaliło. Jemu ja nie wysłałem jakiegoś obiecanego nagrania, ty artykułu, to zamordować nas postanowił. Co to przeprzasz? Po co ci to krzesło? A po co tobie ta chłopana szuflada? Zostaw do krzesło! Nie zbliżaj się! Może to jakaś próba? Tak jak w pile. Jeden musi zabić drugiego. <gryw> to zawsze się tak kończy. Inaczej zginą obaj. Odłóż tą dechę. To jest ostre. Jeszcze sobie krzywdę zrobisz. Nie. Nie? Siedzimy tu już kilkanaście godzin. Powietrze mamy, ale wody i jedzenia nie. Jeść i pić trzeba. Cokolwiek. Nie wiadomo, ile jeszcze tu posiedzę. Ty posiedzisz? Coś jeść trzeba. Tymczasem w małym, ciemnym pokoiku pewna postać z wysokim czołem rozśmiała się złowieszczą. Na monitorze komputera z logiem nadgryzionego jabłka Powoli rosła kałuża krwi, a zwoźników dochodziły przedśmiertne rzężenia. Niech ta historia będzie przestrogą dla tych, co mówią, że chcą się udzielać, że chcą coś robić, że chcą pomagać innym w rozwijaniu ich pasji. Niech będzie to przestroga dla tych, którzy nie dotrzymali słowa, którzy zawiedli zaufanie Filipa Dawidzińskiego. Tak, słyszeliście, Niezłą, niezłą zostałem. Laurkę, nieprawdaż, wysokie czoło i ten kto nie robi tak jak Dawidziński, ten umiera. Ten umiera. Nie, tak było w 2005, 2006, 2007, 2008 roku, ale teraz zmieniło się bardzo dużo. Jestem naprawdę miłym, sympatycznym i chętnym do współpracy, a co, do, a co najważniejsze, chętnym do kompromisów z facetem. I, I tak, i tak to jest, tak to jest, i tak to będzie. Wspomniałem przed chwilą datę 2005 i wracamy 2006, jeden rok później, bo to była chyba największa promocja, największy promoc, największa reklama mojego podcastu, czyli spotkanie z panem redaktorem Deblecenem z Polskiego Radia i muszę wam powiedzieć, że za kilka dni spotykam się znowu i będziemy robić audycję po 10 latach. Niecałym i znowu będzie pewny reportaż w Polskim Radio o mojej skromnej osobie, ale, ale nie o tym. O tym dzisiaj mowa. Mowa o tym, że jestem miły, fajny, skromny i bardzo, bardzo przystojny. Tak, to też jest reklama. Oczywiście zawsze gdzieś to tam przemycałem, ale wracamy do reportażu, który właśnie pan Janusz Dęblacami w 2006 roku gdzieś tam przemycił. I bardzo dużo dobrego, jak to się mówi panie, z tego, feedbacku dostałem i to właśnie była najlepsza reklama, najlepsza promocja z zupełnie nieoczekiwanej strony. Zatem zapraszam na 10 minut i wracamy, wracamy. Po tym reportażu na ostatnie słowo takie już bardzo, bardzo, bardzo patriotyczne. W Polsce jak ktoś się pyta, jak ci leci, co słychać. O... No wiesz, no ciężko jest, a tutaj nawet jak komuś teściowa że babcia wpadła pod samochód, to zawsze ktoś powie, że how are you? I'm grand, ok i może to jest czasem takie przesadzone, ale, ale ogólnie ludzie są właśnie tak nastawiani gdzieś do świata, do codziennego dnia pozytywnie. Też mają problemy, tak jak u nas na przykład w kraju, ale ogólnie jest takie nastawienie pozytywne do świata, że jeśli coś jest nie tak, to będzie ok. Serdecznie witam, Filip Dawidziński, grafik z Dublina.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 Ponad roku pakuję me słowa w butelkę, jak pan powiedział, i wysyłam świat. Nie wiadomo, kto słucha, aczkolwiek słucha mnie coraz więcej osób. Podcast to jest taka nowa forma na słuchanie radia. Ja już od ponad roku, jako chyba piąty albo szósty polski podcaster, chwalę się tym, że jestem w Irlandii, chwalę się tym, że mam coś do powiedzenia, chwalę się tym, że, że jestem. Może tak, tak bym to... Ujął. Podcast 56, podcast nie tylko dla orłów i podcast samosia.com. Dzisiaj specjalnie dla Państwa w takim jakby podwójnym wydaniu. Witamy w ostatni tydzień listopada. Małgorzato, co Ci się kojarzy z ostatnim tygodniem listopada? Kojarzą mi się z Andrzejkami. Żadna dziewczyna nie da Ci tego, co podcast dla orłów z miasta irlandzkiego. W Irlandii jestem już ponad dwa lata, czyli we wrześniu 2004 przyjechaliśmy z Poznania w cztery osoby. Dwie dziewczyny, dwóch chłopaków i chyba chcieliśmy zmienić otoczenie i, i, i klimat, w którym mieszkaliśmy. I to był chyba powód, dla którego tutaj przyjechaliśmy, bo wszyscy pracowaliśmy w dobrej agencji reklamowej w Poznaniu i jakoś dobrze w miarę zarabialiśmy wszyscy i tak jak większość ludzi w Polsce przyjeżdża tutaj, ze względów koniec końców finansowych w tym lepiej zarabiać to naszym też powodem pewnie mógłby być powód finansowy ale, ale 50% albo jeszcze więcej było to, że po prostu chcieliśmy zmienić środowisko otoczenia słuchać rewelacyjnego niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orłów nie tylko dla orłów pisane razem.com tam mnie Państwo znajdą, tam mnie Państwo posłuchają i zobaczą, bo nie tylko podcast, ale wideokaz, czyli jakby forma wizualna, program telewizyjny. Serdecznie witamy Państwa, a w zasadzie serdecznie witamy na imprezie Andrzejkowej gdzieś w środku Europy. I kogóż my tutaj spotkaliśmy, proszę Państwa, czy pamiętają Państwo o ten wspaniały, głęboki głos? Witajcie, kochani, zażeram się właśnie przepyszną papryczką. Tutaj, Hadrian. Nie wiem, kiedy ostatni raz byliście na imprezie Andrzejkowej, ale muszę przyznać, że ja chyba nie byłem na żadnej tego typu imprezie od 8 czy 9 lat. Także trzeba było coś wykombinować by i mamy tutaj fenomenalne towarzystwo. Mamy ludzi z Austrii, z Francji. Wyobraźcie yy, sobie, że nawet z Francji tu mamy akurat taką małą drużynkę, jest jean z którym pracuję, jest Ania, która pracuje w Narodach Zjednoczonych, jest Laura, która póki coś jeszcze się uczy, jest Brigitte, która pracuje w szpitalu i jest Malo, który jest prezydentem klubu Toastmasters i jest jednocześnie attaché handlowym konsulatu francuskiego. bardzo miło. Ale tak w ogóle, to mamy tutaj i bezrobotnych, i studentów, i dyplomatów, i Wariatu. specjalistów, i wariatów, tak i całą taką różną mieszankę. Daje mi to dużo znajomości, daje mi to dużo satysfakcji, zabiera trochę pieniędzy i jeszcze więcej czasu. Ale nie są to jakieś koszty straszne, są to po prostu koszty tylko użytkowania serwera i oprogramowania komputera, ale przede wszystkim przyjaźnie, które się nawiązały z ludźmi takimi samymi jak ja. Bardzo mili ludzie, ogólnie, bez żadnych problemów, skłonni do pomocy. Podcast dał mi właśnie przede wszystkim dużo takiej... Wirtualnej przyjaźni, którą konsumujemy także na naszych spotkaniach takich w realu jak to się mówi. I think his name's Philip, you Boy oh, yeah. I tak i nie. Yes, that's his name. Filip Dzawinski, uh, did I say right? Sexy, mother, jeszcze raz próbujemy. Come here, babe. Uh, uh, yeah. It's great. It's that, that would be a good name for a vodka that, you know that. Zadam takie pytanie, które zadam dzisiaj każdemu. Pierwsze pytanie jest e, z Polski, skąd pochodzisz? Z Gliwic. Z Gliwic. I chciałem się spytać, czy słyszałaś o tym, że nasz premier czy prezydent, już cholera nie wiem, powiedział o tym, że ludzie, którzy wyjechali z Polski to są nieudacznicy? Nie, nie słyszałam o tym, ale jeżeli tak to jest, jeżeli on jest tego zdania, no to owszem. Aha, dobrze. Żałujecie tego? Nie. Nie, no nie wiem, ja się też nie czuję. Aha. Czy my jesteśmy nieuteczni? Tak, ja się czuję nieutecznikiem. Jak pan prezydent powiedział, to ja też tak się czuję. Uwaga, uwaga, słuchajcie podcastu nie tylko dla Orłów. Tu w Oflander, kłaniam się. Podcast jest częścią już mojego życia, i ja wydaję co wtorek audycję. I to powoduje, że muszę sobie jakiś ten tydzień mojej pracy poukładać, tak, żeby mieć te 2-3 godziny na zmontowanie tego, jakiś czas na przemyślenie tego, co ma być w następnym odcinku. Traktuję to jako, naprawdę jako hobby, jako, nie wiem, niektórzy lubią iść w piątek wieczorem z kolegami na piwo albo do kina. Ja też lubię chodzić do kina i na piwo, ale lubię też właśnie się sprzedawać poprzez podcast. No, zaraz zobaczymy tą jasną przyszłość, jak bardzo się pięknie realizuje w postaci wosku. Kobiety lubią wosk, szczególnie na nogach. <głosy> tu masz garnuszek z płynnym woskiem. To jest wosk, to wygląda jak woda, Ile ale to wosk jest. Wlać? Ile mogę wlać? mogę tego wosku? Troszeczkę? Przelewam teraz przez klucz. Ojejku, co tam wyszło? To wygląda na... Słoń! Słoń! Przyniesie ci szczęście, czyli cię szczęście czeka! Nie tylko dla orów. Okej, okay, my się tutaj teraz bawimy i, i, i, i śmiejemy, ale w takie okazje są trochę głębsze, bo, bo możemy potem współpracować. Kto wie, jak, jak spotkamy się następnym razem, na jakiej płaszczyźnie. Właśnie, to jest dosyć ciekawa I sprawa. I to, co ja obserwuję, bardzo ciekawe, że Polacy za granicą potrafią się dużo lepiej zorganizować niż w Polsce. Ja się tylko zastanawiam, czy to jest jakaś, czy to jest nasza generacja taka otwarta. Ja nie jestem pewna, czy w Niemczech zawsze takie spotkania były, czy to, to, to nie jest jakiś nowy powiew. Ja mam trochę za sobą incydentanów zjednoczonych, powiedzmy. I, i teraz jak jestem tutaj w Niemczech, to to, co widzę, że naprawdę jest świetną rzeczą poznawać nowych ludzi, rozszerzać swoje kontakty, współpracować między sobą, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak można sobie nawzajem pomóc. I to, że pochodzimy z tego samego kraju, to tylko może nam pomóc nawzajem. Zrozumieć się, bo żyjąc poza krajem, ok, możemy się adaptować. I ja się bardzo dobrze czuję w Düsseldorfie i w Niemczech, ale jednak te takie niuanse językowe, poczucie humoru, wymiana różnych myśli w języku polskim jest mi bliższa. Sieć bym podzielił na dwa takie skupiska, na podcasty polskie, które raczej nie informują o tym, co się dzieje w danym miejscu, tylko informują o tym, co dany człowiek robi i komentuje, powiedzmy, rzeczywistość powiedzmy, polską. A podcasty takie jak na przykład jest Łukasz z Detroit, jest Gosia z Niemiec, jest y, Przemek z Holandii oraz Darek z Holandii, jest y, Darek z Australii jest z Brazylii też Marek. I to są podcasty takie, co ja robię, ale też chcę pokazać, co się dzieje u mnie na podwórku, w tym wypadku brazylijskim albo amerykańskim, moim irlandzkim. Ma pan rację, że to jest taka globalna sieć skrytych informatorów Polskiego Radia, sekretni agenci Polskiego Radia, którzy informują nieoficjalnie o tym, co się dzieje w danym kraju, w danym mieście, na danym podwórku. Witam serdecznie, podcast Podcinek. Zaległy podcast nr 21, zaczynamy. Mówi do was Arek, ten podcast nadaje dla was Irlandii, Zablina. Z wykształcenia jestem witrażystą. Siedzimy teraz w kościele, gdzie za pana plecami są piękne witraże. W kościele przerobionym na knajpę, żeby nie było niedomówień. Kościół protestancki, bo jeśli by był to kościół katolicki, to by to nie przeszło w Irlandii. Jestem grafikiem teraz, takim samoukiem. Od 10 lat pracuję w agencjach. 7 lat pracowałem w Polsce, od niecałych dwóch lat pracuję w agencji, w dwóch agencjach w zasadzie, w Dublinie. Dobra agencja, mili ludzie, w której zresztą pracuje jedna miła Polka, bo Polaków tu w zasadzie jest mnóstwo wszędzie. Też nas obsługiwała przemiła kelnerka o imieniu Ewelina. Polacy są tu wszędzie i, i chwała temu krajowi, że pozwala nam tu przyjeżdżać, zarabiać i... Poznawać się. Wprost Zielonej Irlandii. Tu podcast nie tylko dla Orłów. No tego mi było trzeba. Pan nie ma wątpliwości, że warto, ale dlaczego warto być Polakiem? No, warto być Polakiem, bo się Polakiem urodziło. Jest takie pytanie, które każdy musi sobie postawić. Czy warto z tego faktu obiektywnego, na który nie ma się żadnego wpływu, faktu urodzenia wyciągać wnioski pozytywne czy też negatywne? Ja jestem głęboko przekonany, że warto wyciągać wnioski pozytywne. Radio Orła. Może jesteś sióstr przed wyjściem? Nie. Nie, dziękuję, A, nie. To jedziemy. Tak, nie zaczyna się od tak. Mówi się, witamy ponownie i kończymy ten podcast, drugi odcinek, podcastu tu nie tylko dla orów, o promosach, o reklamach urodzinowych. i Chciałoby się powiedzieć, że koło za, ta, zatoczyło pełny okrąg, bo jeśli słyszeliście reportaż pana Janusza, to był on gdzieś tam o Jarosławie i o tym drugim co się rozwalił, albo nie wiem, który się rozwalił. Nieważne, ale kilka dni temu znowu u władzy starszy pan i szlak chujosa człowieka trafia, że ci ludzie z... przez te tyle lat nic się nie nauczyli. I znowu będzie to samo i znowu będziemy się wstydzić za kraj i znowu będziemy się wstydzić za tych, którzy głosowali na tych ludzi, bo ci, którzy wyjechali, mają to w dupie. Chcieliby wrócić, ale jak, ale jak. Zatem, takim patriotycznym, lekko nostalgicznym, może nawet smutnym 11-listopadowym pozdrowieniem, żegnam Was. I był taki podcaster kiedyś. Di Pietro miał 11 lat, może 10 i nagrał coś takiego. Idealnie nadaje się na pożegnanie. Di Pietro, 11 listopada Lata mkną zawrotnym tempem Czuję się społecznym odrębem Na mej twarzy widzę senność i powoli obojętność Stoję pewnie w rwącej rzece, nie poddając się opiece Woli murdu kapryśnego w swym działaniu tak zmiennego Ty słuchaczu młody, jurny w swej wolności nadal dumny bądźże pewien swych symboli czerwonego krwi niewoli bieli śnieżnej niewinności orła w godle drapieżności oraz hymnu co w swych słowach wielką armię znaczeń chowa i pomimo durnych czasów Patetycznych wciąż obrazów Idiotyzmu ludzi władzy Ich decyzji, ich uraży wypnij dumnie pierś do przodu Bądź tygodzień dziś narodu Nie patrz na dół Ni na chmury Twarz mi skierowana w mury Bo pomimo swej wolności Nadal pełen tej wrogości Zdejmij więc i otwórz się na inne ziemie. Bo patriotyzm to nie wcale być. W nacjonalistycznym szale